28 kwietnia jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Andrzej Poczobut jest zdeterminowany, by wrócić na Białoruś, mówi przyjaciel uwolnionego Bartosz Wieliński. Wniosek o odwołanie ministra klimatu z negatywną opinią Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Prezydent i pierwsza dama wezmą udział w pogrzebie tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Andrzej Poczobut odzyskał wolność, opuścił białoruskie więzienie po pięciu latach. Świadkiem jego uwolnienia i wydania w Polsce w ramach wymiany więźniów był zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński. W TVP Info opowiadał, że operacja z udziałem służb specjalnych była precyzyjnie przygotowana. Poszedłem oczywiście w asyście, funkcjonariuszy ABW i agencji chyba wywiadu, mhm. oni to wszystko zabezpieczali. Tam widziałem przez okno, że otoczenie tej strażnicy też było zabezpieczane przez żołnierzy z bronią i inne służby tam na pewno też miały udział. Chyba jakiś dron też był w powietrzu, więc to wszystko było niezwykle profesjonalnie przygotowane. Tam byli też Amerykanie. Bartusz Wieliński mówi, że Andrzejowi Poczobutowi zależy na jak najszybszym powrocie na Białoruś. Z tego powodu zabiegał o białoruski paszport i miał go przy sobie w chwili przekraczania granicy. On szedł właśnie z tym niebieskim kartonikiem i się zastanawiam, co on to ma w tym niebieskim kartoniku. Poczekł bliżej i już było jasno: on trzyma paszport. I on trzyma ten paszport, jakby to była jego gwarancja życia, jakby to była przepustka. No do czego przepustka? No przepustka z powrotem do piekła. On no uważa, że ten paszport mu po prostu daje możliwość powrotu paszport do białoruski. białoruski. białoruski oczywiście. I jemu obiecano, obiecano mu po stronie i to z usta kilku osób, że będzie mógł wrócić, kiedy będzie chciał i on zamierza wrócić na Białoruś, kiedy wydobrzeje, zostanie przebadany przez lekarza. Władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska przeciw odwołaniu ministry klimatu negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski. Dymisji szefowej resortu klimatu chcą Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość wspólnie złożyły wniosek w tej sprawie w marcu. Dziś podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Środowiska błędy ministrze wytykał Janusz Kowalski z PiSu. Czyste powietrze, program, który dobrze funkcjonował, jest dzisiaj programem badanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, między innymi na mój wniosek. I chcę powiedzieć, że 2677 modeli pomp ciepła, które dopuściliście, a które nigdy nie powinny być dopuszczone w roku 2024 na listę ZUM zostały w 2025 roku wykreślone. To jest jedna wielka afera. Ministra odpowiadała, że to zarządu w PiSu dochodziło do wielu nadużyć w programie, w tym do preferowania, prefinansowania inwestycji bez zabezpieczeń beneficjentów.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 Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w pogrzebie tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Potwierdził w mediach społecznościowych rzecznik głowy państwa Rafał Leszkiewicz. Prezydentowi będą towarzyszyć pierwsza dama Marta Nawrocka oraz podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Mateusz Kotecki. Uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki rozpoczną się jutro o 13.30 mszą w kościele pod wezwaniem św. Joachima w Sosnowcu. Będą miały charakter państwowy. Dziewięć lat więzienia za próbę podpalenia synagogi i brutalny atak na bezdomnego na taką karę sąd w Brnie skazał siedemnastolatka. Odpowiadał on za próbę zamachu terrorystycznego i usiłowanie zabójstwa. Sprawa wyszła na jaw podczas rozpracowywania grupy szerzącej w internecie mowę nienawiści i propagującej islamskie organizacje terrorystyczne. Czescy śledczy ustalili tożsamość dwóch nastolatków stojących za próbą podpalenia brneńskiej synagogi, do której doszło dwa lata temu. Głównym sprawcą był siedemnastolatek. Działał z młodszym kolegą, który ze względu na wiek nie odpowiadał przed sądem. Obaj mieli także zwabić na obrzeża miasta bez. I brutalnie go pobić. Sąd wymierzył starszemu z nastolatków 7 lat więzienia za główne przestępstwa i dodatkowe 2 lata za pochwalanie terroryzmu. Nieprawomocny wyrok z zadowoleniem przyjęła prokurator. Podkreśliła przełomowy charakter sprawy oraz rosnącą brutalność nieletnich stosujących przemoc dla zabawy. Przestają oni odróżniać rzeczywistość od gry komputerowej, w której można zabić każdego i nic się nie stanie. Ten sprawca spróbował tego w rzeczywistości i przekonał się, że jest inaczej, powiedziała prokurator Petra Lastowecka. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. 7 hektarów lasu spłonęło w Sylcznie na Pomorzu. Trwa dogaszanie pożaru. Na miejscu jest 25 zastępów strażackich. W akcji gaśniczej pomagał samolot. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przymrozkami najzimniej będzie na suwalszczyźnie minus 3 stopnie, przy gruncie nawet minus 8. Jutro przeważnie pochmurno, ale będą to szwile za słońcem. Na termometrach maksymalnie od 8 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne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 Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Pięć minut po godzinie dwudziestej drugiej HCH Ch. HCH Jacek Dobry wieczór Dobry wieczór To znowuż my Po raz trzysta pięćdziesiąty i teraz Jacku, co powiesz? Powiem dobry wieczór. A nie, myślałem, że powiesz, że jubileuszowy. Już nie chciałem mówić, bo skoro powiedziałeś 350, no to niemal wszystko wiadomo. Yy, co będą jakieś atrakcje dzisiaj specjalne, czy coś. Yy, Będziemy plądrować świat jakiś? muzyki. Może? Nie, jak to u nas Jest, stara Jest ja Wiesz, ja mam tutaj audycją. trochę papieru, a <laughs> to chyba nie Wypiłem jesteśmy kawę. aż tak zdesperowani. Wiesz co, no mamy w drugiej godzinie, mamy dla siebie i dla państwa taką podróż w, w stronę plondrofonii muzycznej, czyli w stronę muzyki, która wykorzystuje inną muzykę, która jest takim kolażem absolutnym wszystkiego, w wypadku formacji Death's Dynamic Shroud, albo jest kolażem absolutnym różnych koncertów grupy Sonic Youth, jak w wypadku wydanej właśnie z okazji Record Store Day, płyty koncertowej. Takiej super specjalnej płyty koncertowej. Będziemy dłuższy fragment dla państwa z niej grać. Bo to jest trochę tak, że chcielibyśmy... To chyba jest już tendencja u nas, ponieważ nie mieszczą nam się utwory, które wybieramy do naszych audycji, to chcielibyśmy je jakoś tak skumulować, żeby jednak się zmieściły. I w drugiej godzinie pomieścimy tych utworów znacznie więcej, niż by się znalazło na naszej liście. Chcia, chciałbyś będą... powiedzieć, że znacznie mniej ich pomieścimy, tylko będą dłuższe. No ale z drugiej strony, jak one są utkane z bardzo różnych kompozycji, no to ich będzie jednak więcej, ale będzie mniej. No to są takie paradoksy tego, co dzisiaj zdarzy się po godzinie 23. Czyli y, więcej, ale mniej, a może mniej, a może więcej. Zobaczymy. White Fence. Experience with God. Let myself alone from below and above. The real hell. If they burn, I'll always have my hands, my hands. Oh money gets me what I want. I need just enough to medicate my thoughts, if at all. Over oh, there. Zaczęliśmy od White Fence, y, czyli formacji z Kalifornii, a właściwie projektu z Kalifornii. A właściwie to powinienem powiedzieć od y, Presleya. Zaczęliśmy. Tylko od Tima, Tima Presleya, Tima nie Elisa. That's where the money goes z uh, płyty Orange, najnowszej. Tak, ale mamy taką tendencję do rozpoczynania od bardzo ładnych piosenek i to jest właśnie nasz typ, jeśli chodzi o na przykład pierwszą trójkę. Yy, cały album jest yy, taki, powiedziałbym, w stylu dobrego, pięknego retro. Jeśli myślą państwo oczywiście o Kalifornii, Los Angeles, to jest to świetny trop. To teraz przeniesiemy się na drugą stronę. Stanów Zjednoczonych i tym razem będzie to zupełnie inny głos. Margaret I Dewey Song. Druga płyta tej artystki. Druga płyta, pierwszej nie prezentowaliśmy, zatytułowanej Follow the Cyborg. Druga nosi tytuł Under My Umbrella, też ukazała się w ostatni piątek. Prezentowała ją we fragmentach Gosia Jakubowska w sobotę. No i to jest artystka, która tworzy, nagrywa jako Miss Greed, i nagrywa coś, co moim zdaniem znakomicie by pasowało do lat 90., kiedy się formowały i mieszały ze sobą swobodnie muzyka elektroniczna, muzyka alternatywnorokowa, tak zwana. Że gdzieś w którejś z wytwórni elektronicznych w latach 90. mogłaby ta płyta się ukazać i wszystko byłoby na miejscu. I mówiliby, że to jest taka. No, może nie powiedzieli, że nowa Bierk od razu, bo to jest. Różnice są. Natomiast sposób, eklektyczny sposób podejścia do, do muzyki w ogóle jest taki charakterystyczny dla tamtych czasów. To ciekawe, ponieważ ja po przesłuchaniu tej płyty, o, gdy podrzuciłeś mi tę nazwę, natychmiast przesłuchałem album od początku do końca. Miałem raczej skojarzenia nawet bardziej z, z latami osiemdziesiątymi i czasami z takimi prostymi piosenkami elektronicznymi, yy, które gdzieś bardzo dobrze zagrały, ale nie wiem, odnoszę wrażenie, że jest to album bardzo przebojowy, który dzisiaj brzmi świetnie i tak jak mówisz pewnie w latach dziewięćdziesiątych, czy nawet jeszcze wcześniej, brzmiałby Równie e, udanie. Won't count on you, spłyty, under my umbrella. Great ze swojej najnowszej płyty, drugiej płyty, zatytułowanej Under My Umbrella. Y, ale jeszcze teraz przypomniało mi się jedno skojarzenie, które y, zanotowałem słuchając tej płyty. I ono w, wydaje mi się w którymś momencie no, niemal idealne. Pamiętasz taki zespół Lalipuna, y, który to, działał na przełomie lat 90. To, i 2000 -tych. I tutaj jej produkcja jest inna. To, to trzeba, produkcja tutaj jest masywniejsza, z... taka tak, bardziej tak. dynamiczna. W Lalipunie to wszystko było bardziej delikatne, ale jest coś, jeśli chodzi o sam sposób śpiewania, narrację i piosenki, co natychmiast gdzieś tam budzi skojarzenie. No, ale proszę sięgnąć, cała płyta Miss Creed wydana przez Mute Records jest godna jak najbardziej wysłuchania. Tak jak kolejny album legendy, Legendy, która niebawem zawita do nas, aby się prawda. pożegnać. Są mili. Tak, to Przyjadą prawda. Przyjadą i powiedzą, byliśmy z wami 50 lat, idziemy na emeryturę i chcemy wam uścisnąć dłonie. Wiesz co, ale jak, jak już przejadą po świecie, na tej trasie, która trwa oni, bardzo długo. Bo oni już jadą i jeżdżą bo już czas. Jadą, to, to obawiam się, że oni wcale nie zawieszą działalności, nie zamkną tej działalności, tylko jeszcze coś nagrają ze sobą. Dlatego, że to jest jedna z tych takich bardzo przyjemnych niespodzianek, jakie można mieć w muzyce w dzisiejszym świecie muzyki niespodzianka ostatnich miesięcy, czyli reaktywacja formacji Kabaret Voltaire w składzie oczywiście bez Richarda Kirka, natomiast Steven Malinder i Chris Watson z dodatkową dwójką muzyków prowadzą te formacje na scenie na żywo. No i y, przyjadą do Polski na festiwal Ephemera y, dokładnie 10 czerwca. Zagrają koncert w warszawskim Palladium, y, wcześniej tego samego dnia Olga Anna Markowska. No i mam nadzieję, że będzie tak jak na y, tym koncercie, który właśnie wydali na płycie. Bo wydali na płycie... Y, Zestaw nagrań z, z koncertów y, y, rejestrowanych w październiku, listopadzie ubiegłego roku. Tak, także to jest jesienna płyta ubiegłego roku. Y, trochę prześledziłem to, co robili w ostatnich miesiącach i rzeczywiście te koncerty na początku pojedyncze były multiplikowane, bo okazało się, że jest zapotrzebowanie, że jednak jest publiczność, w związku z tym ta trasa stawała się coraz większa. Oni sami byli też nieco zdziwieni. W związku z tym grają dalej i cały czas niby się żegnają, ale tak jak mówisz, może jednak coś z tego jeszcze więcej będzie. W każdym razie ten album dedykowany jest pamięci zmarłego Richarda Kilka, no a poza tym mamy kabaret Voltaire. Myślę, że taki wszyscy lubimy. I tutaj wracamy do lat osiemdziesiątych, do roku 1983 i do utworu Why Kill Time When You Can Kill Yourself? Przewokacyjnie. Why a time when you can kill yourself z albumu But What Time Is It Really? Czyli koncertowej płyty Kabaret Voltaire, wydanej w ostatni piątek, więc naprawdę dowód najlepszy, że jest to aktywna formacja, przynajmniej koncertowa. Ale myślę, że jeszcze dwie daty są tutaj istotne. Mówimy o tych 50 lat od debiutu, od debiutu koncertowego, którym miał miejsce w rodzinnym Sheffield, to podajmy 17 maja 1975 roku. Zespół zagrał ten pierwszy koncert, od którego liczy się historia tej formacji. I co jest ważne, że także pomiędzy powiedzmy no tymi odświeżonymi nagraniami koncertowymi w nowym składzie pojawiają się także starsze, archiwalne nagrania i to jest także warte Uwagi, ponieważ w marcu pojawiła się płyta koncertowa, która została zarejestrowana 27 października 1979 roku. Zatem można porównać jak zespół Kabaret Voltaire brzmiał pod koniec lat 70. i jak brzmi dzisiaj. I kolejne reedycje także klasycznych płyt przed nami, zatem myślę, że to jest troszeczkę never ending story. I spotkamy się z zespołem Kabaret Voltaire, ale mam nadzieję, że to nie będzie ostateczne spotkanie i pożegnanie. Też mam taką nadzieję. Teraz trochę mocniejsza muzyka, choć mocniejsza, ale z, z okolic takich, które, w które się zapuszczamy, dlatego, że to jest muzyka, która się w jakiś sposób kontaktuje z powiedzmy z nurtem noizowym, w jakiś sposób koresponduje nawet z nurtem tak zwanego matroka, czyli to co ostatnio mieliśmy przy okazji Angine de Poitrine, tylko że no w wersji cięższej jednak brzmieniowo, zdecydowanie. No ale też w duecie. No właśnie. W duecie. Brian Chippendale i Brian Gibson, czyli formacja Lightning Bolt, która wydała płytę, tyle że to, i to jest wydarzenie, bo od bodaj siedmiu lat nie było nowego materiału Lightning Bolt. Ale też się nie przemęczyli tutaj. Ale właściwie wydali tylko pół płyty, bo drugie pół Powiadałem, pracowici że płyty, Japończycy. Tak, ale z drugiej strony mamy zespół japoński. Tak, zespół, który przyjęliśmy, umówiliśmy się, że będziemy go czytać ojo, choć jest to skomplikowane. Dwa o, potem i, potem 2 o. I płyta nosi tytuł The Horizon Spirals, The Horizon Viral. Bardzo ciekawy jest ten utwór, ten długi utwór Japończyków z ojo. No ale jakbyśmy go w tej chwili zaczęli grać, to właściwie musimy, powinniśmy się pożegnać w tej godzinie i zapowiedzieć dla Państwa wiadomości z no, góry. Problem jest taki, że po 23.00 mamy same długie utwory. A potem to będą długie utwory. Tak, to prawda. Nie unikniemy dzisiaj. Więc sięgamy po Lightning Bolt również ze względu na to, że myślę, że są wśród Państwa fani i fanki wytęsknieni nowej muzyki amerykańskiego duetu. Utwórność tu, waivers. Tylko 4 minuty i 30 sekund. Uh, lightning Bolt, uh, Wavers, spłyty uh, The Horizon Spirals, The Horizon uh, Viral. Uh, no dobrze. Mamy taka tego matematyka, matematyka w postaci trochę prostszej niż w wypadku Angie de Poitrine. No, no właśnie, bym, tak, powiedziałbym co, taka, liczenie do dwóch. Chciałem zadać hmm. Co tam u, u naszych znajomych z Angie de Poitrine? Cały czas grają. Koncerty są wszędzie. Cały czas grają koncerty, cały czas te koncerty ludzie pokazują w internecie. Cały czas to są bardzo małe sale, co jest zabawne, bo w odniesieniu do ich popularności to, to te małe salki takie na 50, 100, 200 osób robią wrażenie. Mieli wznowić pierwszą płytę, nie wiem czy z powrotem już jest nagład. Nie dostępny. mam pojęcia, ostatnio kosztowała 1500 dolarów na, na aukcjach. Więc lepiej, żeby ją wznowili w sumie, żeby ten świat był jakiś taki w miarę, żeby te produk produkcje były dostępne, jeżeli ktoś chce mieć fizyczną płytę. To tyle, jeśli chodzi o wiadomości ze świata, to teraz drobna informacja dla Państwa. W piątek z Bartkiem się podzieliliśmy. Gdzie byłeś, Bartku, w piątek wieczorem? Byłem w Gdańsku. Bo ja byłem w Warszawie. Ty byłeś na koncercie i ja byłem na koncercie. Mhm. Nawet dwóch. Tylko, że byliśmy zupełnie gdzie indziej na innych koncertach. Ty widziałeś Włochów. No takich Niemców. No a ja widziałem Polaków i no i nie tylko właściwie Polaków, bo to był skład międzynarodowy już w piątek, a później to on się zrobił jeszcze bardziej międzynarodowy w sobotę i w niedzielę. Już w sobotę i niedzielę tam nie było, w sobotę prowadziłem dla Państwa tygodnik muzyczny i troszeczkę opowiadałem o y, urodzinach Mikołaja Trzaski y, w tygodniku. Y, to o tym pierwszym dniu, kiedy Rafael Rogiński y, z Maniuchą Bicont, Matyldą Gerber i Juli Kier występował, a później Rebi Beini y, z Juli Kier, Olem Walickim i Maciem Morettim i na koniec wyszedł jubilat 60-latek Mikołaj Trzaska, żeby zagrać już taki pierwszy set ze swoimi znajomymi, których, o których mówi rodzina. No bo to stąd, to są, to stąd to były urodziny. Takie rozdzielnie pisane u rodziny. Mam nielegalnie ro nagrany z, tak z, z, pod, z, z biodra fragment tego koncertu. to... wiedzieć biodro Rekord. Tak. Powiedzmy, <laughs> biodro Records nie istnieje chyba w tej chwili, to reaktywujmy je może na minutę, żeby, żeby państwu, państwu dać. cóż, Bartek nagrał tak, w no Właśnie, to jest taki fragmencik tego koncertu. sobie grali, rozgrywającym był, jak już tutaj rozmawialiśmy poza anteną z Jackiem, Rafael Rogiński. We wszystkich utworach w tym pierwszym secie się pojawiał, ale tam się bardzo dużo rzeczy wyjaśniło, bo po pierwsze, no, oczywiście Rafał Rogiński grał piosenki, ukraińskie piosenki ludowe z Maniuchą Bikąt i... To, co przed chwilą, to, to był fragment utworu jednego z utworów Stańki, którego nikt jeszcze nie słyszał, poza chyba tymi ludźmi, którzy byli na miejscu. Teraz już państwo, mam nadzieję, że nikt się na nas nie obrazi za tę prezentację. Niech to będzie taki y, teaser y, płyty, która zdaje się jest w zapowiedziach. Tak, na jest nagrana, ponieważ jesienią. Rafael wykonywał ten utwór, wykonywał ten program już, w związku z tym on został zarejestrowany i y, jesienią powinien się pojawić to jest wizja stańki według Rafaela Rogińskiego, a w zapowiedziach są różne kolejne płyty bohaterów tego koncertu i bohaterek. Między innymi Matylda. Jak to opisywała nam mailowo Matylda, weszła w muzykę folkową i nagrali płytę wspólnie z Maniuchą Bikąt i Kasią Kapelą. Mhm. Stąd nie są to wykonawczynie sobie obce. Na, na tej scenie również nie bez przyczyny się pojawiły razem. No a ze Sniki Jesus drugą formacją Matylda Gerber wydaje płytę już 15 maja. Płyta będzie nosiła tytuł For Better Future. I mogą już Państwo jakieś fragmenty znać, bo dwa, dwa single się do tej pory ukazały. Możemy obiecać, że będzie u nas więcej, ale na razie możemy tylko zaprezentować to, co mamy. Niki Jesus i upiór, upiór w wizjerze z płyty For Better Future. 15 maja cały album na pewno u nas wróci. Natomiast ta płyta, to już jest. I to w dodatku jeszcze ją słyszałeś na żywo. No Tak, bo wiesz co, bo już tak zacząłem słuchać ciebie i twoich opowieści o Gdańsku, że nie powiedziałem, że ty wsiadłeś w pociąg i pojechałeś do Gdańska. Ja wsiadłem w tramwaj i pojechałem kilka przystanków dalej, żeby trafić do Mazowieckiego Instytutu Kultury, gdzie w miniony piątek w ramach trzeciej edycji Timeless Film Festival Warsaw odbył się jedyny w Polsce koncert Gruppo de Improvizacione Giallo, czyli takiej Międzynarodowej formacji, która z jednej strony inspiruje się ścieżkami dźwiękowymi z lat 60. i 70., ale także tym wszystkim, co działo się na scenie muzyki improwizowanej europejskiej. Czyli inspiruje się grup podimprowizacyjnych Nuova Konsonansa, słynnej, legendarnej grupy, w której między innymi grał Ennio Morricone. No i to było trio: Hanno Lightman, wspaniała Magda Majas, która gra na fortepianie i Pięknie ten fortepian, naprawdę to jest dobre określenie, preparuje, ponieważ później miałem ogromną przyjemność, żeby obejrzeć w jaki sposób ona wkłada i y, przygotowuje ten fortepian do akcji. I Valerio Tricoli, który obsługiwał jeden z magnetofonów y, Revoxa B77, y, jeśli dobrze pamiętam, y, czyli taki klasyczny y, model i to wszystko razem gdzieś tam grało jako muzyka improwizowana. Ja żałuję jednego tylko, że oni po prostu nie zagrali do jakiegoś starego filmu, bo wtedy wszystko to by nabrało innego zupełnie smaku, bo w nobliwej sali y, słuchanie takiej muzyki no, ma swój dobry wymiar, ale chciałoby się jeszcze czegoś więcej. Zwłaszcza, że było duży ekran, że były rzucane fragmenty filmów, zdjęcia. Natomiast gdyby oni gdzieś wchodzili w reakcję z tym, co dzieje się w, w filmie na ekranie, to myślę, że ten koncert miałby jeszcze większe znaczenie. No natomiast dzień później odbyła się premierowa prezentacja, właśnie premiera koncertowa płyty koncertowej, więc nie wiem już jak to nazwać, już w tej chwili wszystko jest premierą, czyli płyta zespołu Niechęć, która jest dostępna od właśnie ubiegłego weekendu 2025, Płyta. Czyli pokazali, że potrafią zagrać na żywo. To, na żywo? to co na żywo. na żywo. Tyle tylko, że na żywo nagrali płytę w mokotowskim klubie Mechanik, natomiast tutaj wystąpili w Śródmieściu dwa przystanki dalej w warszawskim klubie tu to, to I mniej więcej zabrzmiało to tak jak na płycie koncertowej. Tyle, że dłużej, bo niechęć słynie z tego, że są niechętni, żeby kończyć swoje koncerty. W związku z tym, jak już publiczność ma chęć, to wychodzi, to... tak? to wtedy oni A. kończą. A, a kiedy was, skoro publiczność za bardzo nie chce wychodzić, to oni cały czas grają, tak jak w mechaniku w ubiegłym roku. Niechęć, z koncertu, z płyty 2025, utwór Opium. I to jest utwór premierowy, który pojawił się podczas tego materiału, tak mniej więcej 20 minut muzyki. Na tym koncercie to były nowe utwory, tak Niechęć działa, by nie było tylko odgrywania kompozycji wcześniejszych, chociaż nawet jak grają te utwory z poprzednich płyt, to one czasami rozrastają się do monstrualnych, powiedziałbym, kształtów. Są takie, które trwają blisko 16-17 minut, mimo że w oryginale są znacznie krótsze, no ale to jest y, przywilej nagrań koncertowych. Druga płyta koncertowa zespołu Niechęć jest już dostępna. A teraz y, z klubu Mechanik przenosimy się do Karoliny Północnej i tam zostaniemy do końca tej godziny. Z, z Super Trium Nathan Bowles, Jamie Fennelly i Joe Westerlund. Oni się wspólnie nazywają Setting. Zespół powstał 5 lat temu. Jeszcze niedawno prezentowaliśmy Państwu taką singlową zapowiedź z mhm. tej płyty Heart A Bubble. To było kilka tygodni temu. Teraz już mamy całą płytę łączącą w piękny sposób. Postroka. Krautrocka i jednocześnie takie folkowe naleciałości, bo, bo to są muzycy, którzy w fol z folkową materią sobie radzą świetnie. 11 minut nie posłuchamy, ale obiecujemy, że powrócimy do tego materiału i powrócimy także po 23 ze znacznie dłuższymi utworami.